złotych netto miesięcznie. Poznaj Supermocetusona i oferty na pozostałe SUVy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 16 i 16 kwietnia. Michał tu skłaniam się. Cebis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ministra klimatu zaprasza koalicjantów na spotkanie. Politycy Polski 2050 i psl nie zamierzają przejść. Cyberprzestępcy coraz częściej obierają za cel Polskę. Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę ataków. Dla świata sportów motorowych to było kilkadziesiąt nerwowych godzin. Tor Poznań znów działa. Zgrzyta na linii centrum Polska 2050 i PSL. Dwa ostatnie kluby zamierzają zbojkotować spotkanie, na które przedstawicieli koalicji rządowej zaprosiła ministra klimatu. Ma się ono rozpocząć za godzinę. Jednocześnie politycy nie wykluczają poparcia wniosku opozycji w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henink-Loski.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 Rośnie liczba cyberataków na Polskę. Ubiegły rok był pod tym względem rekordowy. Zespoły reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni dostały prawie 700 tysięcy zgłoszeń. Coraz częściej przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Widzimy masowe generowanie bezbłędnych wiadomości phishingowych. Coraz częściej obserwujemy przygotowane deepfake'i, które nie są w żaden sposób rozróżnialne od tego jak jest używany prawdziwy głos czy wideo. Klonowanie głosu stało się codziennością w cyberatakach. W Polsce codziennie dochodzi do około 300 prób ataków na systemy instytucji państwowych oraz infrastruktury krytycznej. Głównym ich źródłem jest Rosja. Mieszkańcy szczecińskiej dzielnicy Podjuchy oburzeni budową, jaka toczy się 200 metrów od ich domów. Stanęło tam 7 zbiorników na paliwo. Inwestor postawił je bez pozwolenia. Teraz ma je zamiar zalegalizować. Mieszkańcy domagają się zablokowania inwestycji. Na miejscu była Aneta Łuczkowska. Nie chcemy tego, dlatego że jest blisko mieszkań. To jest raz, jest smród, będzie się wydobywał i obawa po prostu. Nie chcemy. No Ja jestem bardzo przeciwna temu. No Bardzo blisko budynków. To powinno gdzieś być w polu. Jak się Pani dowiedziała, że to jest budowane bez pozwolenia? No to jestem szokowana. Ja miałem kłopot jak wybudowałem naltankę na działce, musiałem najpierw dostać pozwolenie, nie? a tutaj się buduje taką inwestycję. Ludzie obiecali wczoraj, że będą wysyłali to do prokuratury i będą na szeroką skalę działać, żeby zablokować i rozebrać. Rada Osiedla ma wystąpić do prezydenta miasta o cofnięcie wydanej w grudniu decyzji środowiskowej i o nakaz rozebrania zbiorników. Na razie wstrzymanie prac nakazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ukraina nagrodzona za walkę o wolność i demokrację. Władimir Załęski odebrał w Middelburgu w Holandii Międzynarodową Nagrodę Czterech Wolności, przyznawaną przez Fundację Roosevelta. Podziękował Holandii za udzielaną od początku wojny pomoc i podkreślił, że musi być ona kontynuowana. Ważne też, by kontynuować nałożone na Rosję sankcje i wszystkie inne restrykcje. Równie ważne jest, by Rosja została pociągnięta do odpowiedzialności za tę agresję prawnie i w praktyce. I aby rosyjscy przestępcy wojenni nie cieszyli się normalnym życiem, ale dostali sprawiedliwe wyroki. Nagrody Fundacji Roosevelta dostały także cztery inne osoby i organizacje. Tor Poznań znów działa. Został otwarte po kilkudziesięciu godzinach przerwy spowodowanej przekroczeniem norm hałasu na okolicznych ulicach. Decyzja o zamknięciu toru była niesprawiedliwa, uważa dyrektor wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski Sebastian Urbaniak. A emocje jakie wzbudziła, jego zdaniem pokazały jak bardzo jest potrzebne, innymi służbom mundurowym. My staramy się przekazać jak najwięcej wiedzy i naszych umiejętności w tych słynnych grupach SPIT lub w innych służbach. Nie chcę powiedzieć super tajnych, ale bardzo ciekawych i zamkniętych szkoleniach które mamy. Mamy je też oczywiście dla młodych ludzi. Umiejętności na torze szlifują kierowcy i motocykliści. Wśród nich był dziś Rafał Pawłowski. Lepiej ćwiczyć na torze niż na ulicy, prawda? Mówimy bardzo dużo o bezpieczeństwie ruchu, szkolimy się, opowiadamy teoretycznie, a gdzie mamy ćwiczyć. Tor Poznań działa od ponad 50 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 16.05, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dawno tego nie grali Bartosz Kurek poza kadrą naszych siatkarzy na ten sezon. sezon. Patrząc na PESEL, ikony dyscypliny nie, nie należy się spodziewać, żeby w kolejnych był podporą reprezentacji. Wśród powołanych nie ma też na przykład Bartosza Bednoża czy Grzegorza Łomacza. Sezon reprezentacyjny zaczyna się pod koniec maja towarzyskim turniejem w Katowicach i Sosnowcu. Ekipa Nikoli Gerbicia zagra w nim z Serbią, Ukrainą i Bułgarią. Zostajemy przy Środkówce. Na sobotę zaplanowano drugie spotkania półfinałowe w Plus Lidze, a że gra toczy się tu do dwóch wygranych, możemy pojutrze poznać finalistów. Krok bliżej jest broniąca tytułu Bogdanka Luk Lublin. W pierwszym spotkaniu pokonała w Warszawie PGE Projekt. Kapitana projektu Damiana Wojtaszka zapytaliśmy, czy on i jego koledzy z drużyny ciągle wierzą w awans. Gdybyśmy nie wierzyli, to byśmy nie musieli jechać do Lublina. A tak szczerze, tak. tak mieliśmy swoje szanse. Niestety ich nie wykorzystaliśmy. Drużyna z Lublina, bardzo poddenerwowana z Wilfredo. Na czele po tym, jak ich wyeliminowaliśmy z Ligi Mistrzów, chcieli na pewno zagrać dobre spotkanie. Zagrali dobre spotkanie, ale tak jak wspomnę, mieliśmy swoje szanse, które nie wykorzystaliśmy. Oprócz drugiego seta, który nie poszedł po naszej myśli, w każdym secie mieliśmy przewagę lub możliwość wygrania seta. Niestety przychylili to na swoją korzyść, ale będziemy starali się zrobić wszystko tak, żeby ten trzeci mecz wrócił Wrócił do Warszawy. Drugą parę półfinałową tworzą Aluron Warta Zawiercie oraz Asekorcowia Rzeszów. Pierwszy mecz w tej rywalizacji padł łupem warty, czas na rewanż na podpromiu. Ze spraw piłkarskich dziś rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w Ligach Europy i Konferencji. Ta pierwsza oczywiście bardziej prestiżowa. Poza tym to tu można wyglądać na boisku reprezentantów Polski w FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do tych rozgrywek. Przeciwnikiem Porto Nottingham Forest w pierwszym meczu w Portugalii był remis po jeden. W pierwszym spotkaniu o tę samą stawkę Boloni za trzy 3-1 wygrali goście z Premier League. W dzisiejszym rewanżu przed własną publicznością De Vilans najpewniej dopełnią formalności. Matikasz w ich składzie nie jest jednak awizowany, tak jak Łukasz Skorupski w bramce Bolonii. Golkiper naszej kadry ciągle leczy uraz. Początek rzeczonych meczów o 21, a Sport wróci w ZD3, na, wróci w ZD3 za godzinę. W nocy, na wschodzie i na południu słabe opady deszczu się pojawią. Temperatura minimalna ma wynieść od minus 2 miejscami na pomorzu, przez około 3 stopni w centrum do 8 miejscami na południu i zachodzie Polski. Jutro na północy i zachodzie małe zachmurzenie, poza tym obszarem dużo chmur. W ciągu dnia we wschodniej i południowej połowie kraju przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 11 do 20 stopni celsjusza przeważnie. Zapraszamy.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. Realizuje Maciej Załęcki. Przy telefonach czuwa Karolina Gonet. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dzisiaj spacer do Trybunału z człowiekiem wybranym przez Sejna sędziego, któremu zadań szef Trybunału nie przydziela, bo prezydent nie zaakceptował jego ślubowania. Ale do pracy chodzi. Żaden pokój nie został nam przydzielony, więc siedzimy w korytarzu przy wejściu. Jakie tam są warunki? Jest na najnormalniej w świecie niewielki stolik i kilka krzeseł. I tam wszyscy sędziowie, w tym pan się mieścicie przy tym jednym stoliku? Dokładnie tak. Pomówimy jeszcze także o ochronie przyrody w Polsce.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 Robią listy gończe na mnie w drodze między żywcem a bielskim. Wypisują takie wiesz 30-metrowe napisy z moim nazwiskiem, co to mi zrobią, z wyzwiskami i tak. Każdy wiadukt na drodze przez 30 kilometrów. Dla bezpieczeństwa przeprowadził się do innego miasta. Reportaż o jego pasji po godzinie 18.30 w audycji popołudniowej, w Trójce oczywiście. Rozpoczynamy tę dzisiejszą audycję piosenką, która powstała w czasie porannego. Zapraszamy do Trójki. Państwo wybrali, żeby pieśnią uczcić to, że tarcza Jadwiga zakończyła drążyć tunel między Krakowem a Nowym Sączem. Wczoraj tarcze wyłaniającą się ze zbocza góry uczciły lasery i huk muzyki. Dziś rano Robert Grzędowski na zlecenie słuchaczy państwa napisał tekst, Karolina Gonet skomponowała muzykę i zaśpiewała. Zaśpiewali w sumie razem. Właśnie mi mija dziesiąty miesiąc W tunelu światła na razie brak Na końcu pewnie lasery świecą Orkiestra denta wybija takt tak chciałabym już zakończyć pracę. Do księgi polskich rekordu wejść. Gdy z wielkim hukiem przebije ścianę. To się nasłuchasz na swoją cześć. A ty drąż, drąż, drąż, Jadwigo. Za górą już czeka tłuszcz. A ty drąż, drąż, drąż, Jadwigo. Bo my czekamy na wielkie bum. I tak wciąż, wciąż, wciąż, go Brzuch góry zamieniaj w gruz. I tak drąż, drąż, drąż, Jadwigo. Gospodyń tłum już czeka.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 Podpisarzową przebicie zbocza. Oznacza całkiem solidny skrót. A ty drąż, drąż, drąż, Jadwiga. W zasadzie, w zasadzie to nie drąż już. Nowy sądż, sądż, ja Jadwiga. już łączy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 Everybody. Dziękuję. Dzięki. Ta piosenka nosi się nazwę Drill Jadzia Drill, tytuł zaproponowany przez słuchaczy. W audycji popołudniowej teraz historia pewnego spaceru. Jeśli państwo się zastanawiają, jak wygląda pat w Trybunale Konstytucyjnym z perspektywy wybranego przez Sejm, ale nie zaakceptowanego przez prezydenta sędziego, to już państwo się zastanawiać nie muszą. Dwoje sędziów, od których prezydent odebrał ślubowanie, pracuje już w Trybunale. Reszta, która ślubowała w cudzysłowie wobec prezydenta... Ale w Sejmie nie otrzymuje żadnych zadań od swojego szefa, prezesa Trybunału Bogdana Sięczkowskiego. Mimo to chodzi do pracy. Tak robią na przykład sędziowie Dariusz, Mariusz Dziurda oraz Krystian Markiewicz. Ostatni odcinek drogi do Trybunału Krystiana Markiewicza od ulicy Wiejskiej do Alei Szucha przespacerował z nim reporter Trójki Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest plan? Bo ja słyszałem, że panowie już chodzą tam do pracy od kilku ładnych dni. Od ubiegłego czwartku, odkąd złożyliśmy ślubowanie, przychodzimy do pracy na taki zarzobowiązek. Złożyliśmy pisma, w którym oczekujemy tego, że obowiązki pan prezes Trybunału wykona, czyli zgodnie z ustawą ma zorganizować tak pracę Trybunału, żeby każdy sędzia mógł po prostu pracować. To jak wygląda państwa praca? Przychodzą panowie? I, i nie pracujemy z tego powodu, że nie umożliwiono nam wykonania naszych obowiązków, więc możemy co najwyżej usiąść w korytarzu trybunalskim i oczekiwać na dalszy bieg wypadków w związku z tymi czynnościami, które podejmujemy. W korytarzu, czyli żadnego pokoju nie ma? Nie, żaden pokój nie został nam przydzielony, więc siedzimy w korytarzu przy wejściu co prawda biblioteka została udostępniona, ale biblioteka jest do czegoś innego niż to, żeby wykonywać obowiązki sędziowskie. Czyli siedzi pan na korytarzu. Jakie tam są warunki? Jest najnormalniej w świecie niewielki stolik i kilka krzeseł. I tam wszyscy sędziowie, w tym pan, się mieścicie przy tym jednym stoliku? Dokładnie tak. To nie są warunki pracy, bo sędzia nie pracuje w sądzie, będąc w tym sądzie i siedząc przy stoliku. Tylko jak sama nazwa wskazuje, sędzia jest przede wszystkim od sądzenia, czy od wymierzania sprawiedliwości. Do tego potrzebne są, jest przydział akt, czyli spraw, zapoznanie się z nimi i wreszcie rozstrzygnięcie. Jak pan tak już od tygodnia, od zeszłego czwartku chodzi i siedzi przy tych stolikach wraz z innymi sędziami, to ile lat albo miesięcy, ile dni pan sobie daje na takie siedzenie przy tym stoliku? Ja 20 paru lat jestem sędzią, 30, 13 przepraszam, marca zostałem wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na 9-letnią kadencję. Nie mam żadnych planów co do siedzenia przy stoliku, ale mam za to plany na to, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który... Wymierza sprawiedliwość, do czego został zobowiązany uchwałą Sejmu. Więc nie, nie mam żadnych planów odnośnie siedzenia przy stoliku. Wygodniejsze meble mam w domu, w każdym innym miejscu, więc planów co do stolików w holu Trybunału Konstytucyjnego nie mam żadnych. Moja determinacja polega na tym, żeby zacząć wykonywać obowiązki orzecznicze i w tym będę konsekwentny do samego końca. Nie mam wątpliwości, że takie obowiązki w końcu zacznę wykonywać. Już jest jakieś światełko w tunelu? Cały czas jest wiele świateł. Jesteśmy już na Alei Szucha. Pan powiedział, że Pan będzie czekał. Za co Pan będzie żył? Będę żył z pieniędzy, które będę zarabiał wraz ze swoją rodziną i z tych, które posiadam. Ale w Trybunale to nie ma pieniędzy dla Pana. Są różne kroki prawne, które możemy podjąć. Nie jestem pierwszym pracownikiem, któremu ktoś nie wypłaca wynagrodzenia i po to żyjemy w takim państwie, które się nazywa państwem prawa że są sądy pracy, można skierować żądanie do tych sądów i wówczas takie wyroki mogą być wykonywane. Jesteśmy już przed furtką do Trybunału Konstytucyjnego. Jak panowie wchodzą? Bo tu jest jakiś identyfikator, kod? Są takie legitymacje, które dwójka sędziów otrzymała. Ci, którzy byli w Pałacu Prezydenckim, nam odmówiono na razie w formie ustnej, ale czekamy też na odpowiedź pisemną. Zaraz sprawdzimy, zadzwonimy. Mam nadzieję, że się wszystko uda i że będziemy mogli po prostu wejść do tego Trybunału. Widzę, że bardzo proste panowie zadzwonili i już są panowie w środku. To bardzo dziękuję i Dzięki. powodzenia w trudnej pracy. Wszystko dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Sędziów do Trybunału odprowadził Paweł Turski. A to, co państwo słyszą, to czuje utwór misi Furtak który jest naszą piosenką dnia dzisiaj w trójce. 18 minut po 16 na zegarach. 21 minut po godzinie 16. Dzwonią państwo pod dwie dwójki, siedem trójek w sprawie porannej piosenki Jadwigi. Wróć, porannej piosenki Karoliny Gonet i Roberta Grzędowskiego. Pan Konrad się do nas dodzwonił. Dzień dobry. W nawiązaniu do tej tarczy i do tej piosenki tylko powiedzieć, że moja mama jest Jadwiga i jak coś będzie chciała uczynić, to tak drąży i drąży, że do drąży. Ale to nie wszystko, bo moja teściowa też jest Jadwiga. I jak drążą, to też drąży i drąży i drąży. I ja marzę, żeby czasem wylić między nie i żeby te tarcze razem się spotkały. O, i myślę, że to mogłoby się dziać dużo niedobrego w takiej sytuacji pełnej drążenia. W studiu Sylwia Białek się pojawiła. Nie masz na drugi Jadwiga przypadkiem. Paulina. Ale drążyć... Może być, ale drążyć też lubię. W Prawie i Sprawiedliwości trzeszczy i tego drążenie Sylwii Białek dzisiaj dotyczy. A trzeszczy po decyzji Mateusza Morawieckiego, który utworzył własne stowarzyszenie, nazwał je Rozwój Plus. No i do tej inicjatywy przystąpiło około 40 polityków. Za chwilę w siedzibie partii ma się odbyć kolejne spotkanie kierownicy. W sprawie tego stowarzyszenia, byłego premiera, właśnie. Jaka przyszłość czeka PiS? Czy tutaj wisi w powietrzu jakiś podział? tej partii, to moje pytanie do Sylwii Białek właśnie, która drążyła w tej sprawie. Krótka odpowiedź, oj wisi, bo do stowarzyszenia rzeczywiście zapisało się 40 polityków i na tej liście są takie nazwiska jak Michał Dworczyk, Marcin Chorała, Krzysztof Szczucki, Ryszard Terlecki, Janusz Cieszyński. Grono tak pokaźne, że gdyby prezes Prawa i Sprawiedliwości chciał na przykład zdyscyplinować, nazwijmy to rozłamowców, to by musiał zawiesić w prawach członka partii jedną czwartą klubu parlamentarnego. Rozłamowcy zresztą wypowiadają się w bardzo w sposób mówią, że ta inicjatywa ma partię wzmocnić, a nie osłabić. Szymon szynkowski welsenk używa na przykład porównania, że Prawo i Sprawiedliwość to namiot pokaźnych rozmiarów.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 no właśnie, a co na to osoby, które mają złą wolę, co na to politycy PiSu, którzy do stowarzyszenia na pewno się nie zapiszą. Na godzinę 13 prezes partii zwołał konferencję prasową, tak brzmiało zaproszenie i zaprosił wszystkich parlamentarzystów, stawili się tłumnie posłowie, senatorowie, eurodeputowani, ci, którzy wspierają inicjatywę Mateusza Morawieckiego, ale także ci, którzy słów krytyki nie szczędzą. Koło prezesa stali z jednej strony Mateusz Morawiecki, a z drugiej Przemysław Czarnek. Problem w tym, że Jarosław Kaczyński nawet się nie zająknął o tej inicjatywie. Mówił jedynie o finansach partii, a że nie było przewidzianych pytań, bo tak naprawdę nie była to konferencja prasowa, a oświadczenie polityków PiSu. To dziś się nie dowiedzieliśmy, jaki ma prezes partii stosunek do tego pomysłu, choć wcześniej zapowiadał, że karać tych, którzy do stowarzyszenia się zapiszą, nie będzie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk ma jednak nadzieję, że utworzenie stowarzyszenia nie skończy się rozłamem.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 Tak delikatnie mówił poseł Henryk Kowalczyk, ale w sieci mocnych słów nie brakowało. Na przykład kandydat na premiera Przemysław Czarnek napisał kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad dobro Polski, ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie, tak napisał były minister edukacji. A Tobiasz Bocheński dodał, gdzie prawica się dzieli, pan Tusk się weseli i dodał, kto pozwala, by własny interes przysłaniał mu dobro wspólne, ten jest zgubą dla siebie i sprawy, której miał służyć. Tak napisał Tobiasz Bocheński i o te słowa właśnie w sieci pytała Marcina Chorałę, który do stowarzyszenia się zapisał i dziś na Nowogrodzkiej się pojawił. To przepraszam, nie zauważyłem. Tobiasz Boheński miał, gdy prawica się dzieli, to się tu weseli. No, okej. Okay. Wolę Herberta, ale Tobiasz Boheński jest na mocnym drugim miejscu. Ja nie rozmawiałem o tym z panem prezesem teraz. Rozmawiałem akurat tam jakiś czas temu, kiedy już pan prezes wiedział, że to stowarzyszenie powstaje i w żaden sposób nie sygnalizował, żeby jakoś się denerwował. Ja za chwilę na Nowogrodzkiej w siedzibie partii po raz kolejny zbiera się kierownictwo. No, jeden z tematów to oczywiście Mateusz Morawiecki i jego inicjatywa, ale podejrzewam, że w tym dniu, w którym wszyscy zgodnie stanęli do zdjęcia decyzji personalnych spodziewać się nie należy, choć senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Fiatkowski uważa, że Mateusz Morawiecki w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 Ciekawy, zatem przed nami ten przedwyborczy rok. Ja się tylko zastanawiam, kto tu pod kim tunele drąży. A to była Sylwia Białek, dziękuję. Dziękuję bardzo.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 Biorę moleki Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Osteo. Nie daj się złamać zdrowit. Halo, mobilki. Dostarczam dobre wieści.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 Wiosenne super towary od Mediamarkt. Zmywarka do zawodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką 2299. Teraz za 1799 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu trójki Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Francji odwiedzi Polskę. Pałac Elizejski podaje, że Emmanuel Macron będzie w przyszły poniedziałek w Gdańsku, gdzie zaplanowano francusko-polski szczyt. Spotkanie odbędzie się w związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą podpisania traktatu w Nancy, wzmacniającego relacje między Paryżem a Warszawą.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 Prezydent odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę, przyznał mu krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski. Odznaczenie za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz za dokonania sportowe odebrała żona zmarłego Magdalena Magiera. Pogrzeb Pijacka Magiery odbył się dziś w Warszawie. Zmarły w wieku 49 lat piłkarz i szkoleniowiec spoczął na Powązkach. Będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Pionek na Mazowszu. Inicjatorzy zarzucają Łukaszowi Miśkiewiczowi niewłaściwą realizację inwestycji i brak współpracy z radnymi miasta. Ruszyły przygotowania do referendum, mówi dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Anita Bugajna. Żeby to referendum było wiążące,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 czas na ekonomię w programie trzecim Sylwia Zadrożna Zapraszam tankowanie coraz tańsze jutro Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze benzyny 98 6.59 a oleju napędowego 7 zł i 18 groszy Bank nie musi zwracać kosztów ubezpieczenia kredytu po unieważnieniu umowy kredytowej e, frankowej. Taką opinię wydała dziś rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z kolei sam Trybunał orzekł, że prawo unijne nie zabrania uwzględniać przedawnionego roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu. To koniec snu o darmowych mieszkaniach. Tak wyrok TSUE skomentował dziś Związek Banków Polskich, a my do tego tematu wrócimy po 18:00. Blisko trzy czwarte Polaków nie ma planów wyjazdu do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Nigdy jeszcze od początku tego badania, czyli od 12 lat, nie było tak dużej grupy pracowników łączącej swoją karierę zawodową z krajem, mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personel Service. Zaczynaliśmy od setek tysięcy Polaków, którzy wyjeżdżali realnie do Wielkiej Brytanii, potem do Niemiec. Jest to gigantyczna zmiana, która zaszła w gospodarce, społeczeństwie i w naszym dobrobycie. Jest dobrze, nie zarobię więcej albo nie zrobię tyle więcej, żeby zrekompensował mi to rozłąkę, wyższe koszty życia, koszty wynajęcia mieszkania. Tutaj mogę na miejscu znaleźć też pracę, więc po co mam wyjeżdżać? Tymczasem pracę w ciągu najbliższego pół roku zamierza zmienić 20% pracowników. Motywacją do zmiany są lepsze zarobki i lepsze warunki pracy. Giełda papierów wartościowych w Warszawie świętuje swoje 35. urodziny. W tym czasie przeszła droga od pięciu notowanych spółek 16 kwietnia 1991 roku do liderki w Europie Środkowo-Wschodniej dziś, mówi prezes warszawskiej giełdy Tomasz Bardziłowski. Pod względem kapitalizacji o 50% wyższą niż kolejna giełda, pod względem obrotów dwa razy większą niż suma obrotów na giełdach regionalnych razem wziętych. I co ważne, pod względem płynności, na którą często narzekamy, jesteśmy w tym momencie drugą giełdą w Europie. Brakuje nam niewiele do Deutsche Börse Tradycje giełdowe w Warszawie sięgają XIX wieku. Pierwsza giełda powstała tu w 1817 roku, ale jej działalność została przerwana przez II wojnę światową i okres komunizmu. Europa ma zapasy paliwa lotniczego na mniej więcej 6 tygodni. Jeśli dostawy ropy naftowej będą nadal blokowane z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, to będzie dochodzić do odwoływania lotów. Tak ostrzega Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Za tydzień od 24 kwietnia po zimowej przerwie wróci płatny wstęp na Molo w brzegu. Ceny biletów pozostały na poziomie z roku ubiegłego, czyli za normalny zapłacimy 9, a za ulgowy 5 zł. Na zniżki mogą liczyć rodziny z dziećmi i osoby 60+. Plus. Dolar kosztuje dziś 3,59 zł, a euro 4,23 W nocy, na wschodzie i południu, słabe opady deszczu, a temperatura od minus 2 do plus 8. Jutro na północy i zachodzie, małe zachmurzenie. Poza tym obszarem, dużo chmur w Polsce. Temperatura maksymalna od 11 na północnym wschodzie do 20 stopni Celsjusza miejscami na południowym zachodzie. Do godziny 17 zostały nam 24 minuty. W trójce teraz Christopher Cross i ride like the wind. A za chwilę. Dziki w Warszawie, które trafiły na sesję Rady Miasta. Nie fizycznie, ale jako temat, o którym dużo się dyskutowało. 20 minut do godziny 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. U nas teraz dziki, w których obronie stanęli mieszkańcy Warszawy. Na tyle skutecznie, że temat dzików wrócił na sesji Rady Miejskiej. Dzisiaj, według szacunków, w mieście są ponad 3000 dzików. Spacerują po osiedlach, placach zabaw, po parkach i, jak mówią miejscy urzędnicy, zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Próby rozwiązania problemu, czyli na przykład usypianie i zabijanie tych zwierząt, nie podobają się mieszkańcom. I o tym Monika Gosławska. Czy dziki żyjące w mieście wybić, a może żyć z nimi w jednej przestrzeni? To drugie rozwiązanie zastosowano na terenie kampusu AWF w Warszawie. Są ustawione barierki ogrodzone taśmami i jest kateczko waga dziki. Słyszeliśmy, no. tam podobno siedzą pod rądem. A widzieliście ja? ja? Tylko na Facebooku. Super, no mają swoje miejsce na ziemi. Znalazły sobie przytulny krzaczek. Kanclerz AWF-u Maciej Hartfield. Gdzie się narodziły i legowisko sobie zorganizowały, postanowiliśmy wygrodzić ten teren tak, żeby ograniczyć kontakt ludzi z lochą, no bo wiadomo, że, że ona gdzieś tam w obronie małych może być agresywna, ale na razie żadnych incydentów nie mieliśmy. Ile tych maleństw? Sześć lub siedem, jeśli dobrze naliczyłem na filmiku, spacerując sam z psem i spotykając je. Jak się okazuje dziki na terenie kampusu AWF nie są czymś nowym. My od tak naprawdę kilkudziesięciu lat współistniejemy z tymi dzikami. Mamy las bielański za płotem i one tutaj u nas funkcjonują od wielu, wielu lat. Nie mieliśmy żadnych incydentów, żadnych zgłoszeń. Wystarczy w mojej ocenie trzymać się po prostu od nich z daleka, nie wchodzić im w drogę, one raczej nie są agresywne, usuwają się, jeżeli gdzieś jest jakieś skupisko większe ludzi. Ostatnio głośno było w Warszawie o odławianiu i uśmiercaniu dzików na oczach ludzi. Wczoraj przed stołecznym ratuszem odbył się protest w tej sprawie. 103 dzików! 103 dzików! Dzik jest, 103 dziki! 103 ja bym chciała jednak, żeby te dziki były odławiane, przebadane, czy nie są chore i odwożone do lasu. Gdzie jest ich miejsce i gdzieś jest za mało. Dziś temat dużej populacji dzików w mieście wrócił, tym razem na sesji Rady Miejskiej. Wspórzeni mieszkańcy podpisują petycję, która teraz ma prawie 7 tysięcy podpisów w tydzień i apeluje o to, żeby znaleźć alternatywne metody rozwiązywania kwestii dzików. Radna Marta Szczepańska z Miasto Jest Nasze mówiła o petycji w obronie dzików i kon powołania zespołu ekspertów. Problem polega na tym, że miasto nie za bardzo ma już pomysły. Wyczerpało wszystkie metody, te, które ma w pakiecie w wachlarzu. Natomiast Gdynia mając ten sam problem, podeszła do tematu inaczej. powoła zespół ekspertów, który przez półtora roku analizował sytuację i wskazał jasny pakiet różnych rozwiązań. Pan prezydent podjął decyzję o tym, że powoła taki zespół ekspertów. Radna Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, poinformowała, że ostatecznością jest odłów i Śmiercanie. W 2026 roku mieliśmy 1419 przypadków, ataków dzika na człowieka, z czego 34 tylko uśmiercenia, więc pokazujemy, że to jest ostateczność. Stosowaliśmy rozwiązania humanitarne do końca 2017 roku, które mogliśmy. Małgorzata Młochowska, Zielona Warszawa. Które pozwalała nam wywozić odpowiednią liczbę dzików z Warszawy i to wtedy rok rocznie robiliśmy, ale ze względu na afrykański pomór świn bardzo ograniczyły się możliwości, które możemy robić. Chciałam zapytać jeszcze o te drastyczne przypadki, które miały miejsce w Warszawie. Ludzie nie chcą oglądać takich widoków. Ja to rozumiem i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby nigdy więcej nie musieli tego oglądać. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli mamy do wyboru zdrowie i życie naszych mieszkańców, to zawsze wybierzemy zdrowie i życie naszych mieszkańców. 16 do 17 wracamy myślami do piosenki Drill Jadzia Drill, którą w porannym zapraszamy do trójki skomponowała i zaśpiewała reporterka Karolina Gonet. Tekst napisał prowadzący Robert Grzędowski, też swoje dośpiewał. Państwo rano wybrali, żeby pieśnią uczcić to, że tarcza Jadwiga zakończyła drążyć tunel Zakopianki. No i tak powstał tekst i tak powstała ta piosenka, a teraz państwo dzwonią w sprawie Jadwigi. Ja przed chwileczką słyszałem w trójce takie coś na temat imienia Jadwiga. A ty drąż, drąż, drąż! Jadwiga! Mój znajomy był kawał chłopa met 80 prawie. A jego żona pszczółka, i była Jadwiga, właśnie. No i ona jego szkoliła, a była taka malutka, można, ta drobniutka. Czy jest jeszcze, bo żyje, a on nie. I on czasami jej tak powtarzał, że w Jadwidze, Jad widzę. Dla Jadwini to się teraz zacznie. To się dopiero zacznie. Autografy widzę, wizyty w zakładach pracy. Jadwiga. Jadwinia? To ja cię po tarczy klepałem. Jadwiniu, proszę natychmiast przeprosić i wierzyć w dziurę. <śmiech> Dziękuję. Dzięki. Tak to wyglądało, tak to brzmiało, a państwo wciąż mogą dzwonić pod dwie dwójki, siedem trójek, żeby uczcić piosenkę na cześć Jadwigi, która tunel do Nowego Sącza drążyła. Kolejowy. Expand under the me w trójce, 12 do 17. Hiszpania idzie pod prąd, gdy Europa coraz surowiej traktuje imigrację. Madryt zapowiada amnestię, która może objąć ponad pół miliona migrantów. Od dziś mogą ubiegać się o zalegalizowanie pobytu. W przyszłym roku w Hiszpanii będą wybory, które mogą pokazać polityczne skutki tej decyzji. Pojawia się więc pytanie, czy pozytywne dla rządu Pedro Sancheza, czy dla konserwatystów i skrajnej prawicy. Agnieszka Lichnerowicz. Centrum Świata gdy w całej Europie rządy zastanawiają się, jak utrudnić wjazd do ich krajów migrantom i uchodźcom, a nawet wyrzucić, deportować tych, których da się deportować, Hiszpania idzie w zupełnie odwrotnym kierunku i zamierza na masową skalę zalegalizować pobyt obcokrajowców. Amnestia może objąć nawet 500 tysięcy osób w 50-milionowym kraju. Jak przekonuje rząd, to akt sprawiedliwości i konieczności. Pragmatyzm i prawa człowieka pokonują populizm. Przeciwnicy jednak, szczególnie ze skrajnej prawicy, straszą, że wniosków będzie więcej, nawet dwa razy oraz, że to zaproszenie dla kolejnych migrantów. To zagrywka pokerowa, bo w przyszłym roku w Hiszpanii odbędą się wybory. O legalizację mogą ubiegać się migranci, którzy udokumentują pobyt w Hiszpanii przez co najmniej 5 miesięcy przed 1 stycznia tego roku oraz wykażą, że nie są karani, ani nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego. Wraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku cudzoziemiec otrzyma pozwolenie na pracę, ważne przez rok, a potem będzie mógł ponownie starać się o takie pozwolenie, a nawet prawo pobytu. Od dziś do końca czerwca zainteresowani mogą zacząć składać wnioski. Łączymy się teraz w centrum świata z profesor Małgorzatą Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Jakie są argumenty za? One są bardziej etyczne? Po prostu trzeba przestrzegać praw człowieka, czy bardzo pragmatyczne i ekonomiczne? Z jednej strony rzeczywiście wiemy, że Hiszpania jako państwo graniczne jest celem podróży bardzo wielu migrantów i chodzi o to, aby uregulować ich sytuację, aby mieć świadomość, jakie są ich losy, co się z nimi dzieje, gdzie oni przebywają. Czyli I to jest bezpieczeństwo. Jakby bezpieczeństwo szeroko pojęte, ale z drugiej strony Hiszpania, tak jak wszystkie państwa Unii Europejskiej, boryka się z niżem demograficznym. W związku z tym migranci bardzo skutecznie wypełniają lukę na rynku pracy i to jest również ten czynnik drugi, który przyświeca hiszpańskiemu rządowi, aby dokonać regularyzacji ich pobytu. A bezrobocie przecież w Hiszpanii nie jest takie małe. No oczywiście pamiętajmy, że bardzo wielu migrantów, którzy przybywają do Hiszpanii jednak jest kulturowo od Europejczyków odmienne, a także ich stosunek do pracy, poziom kwalifikacji. Zatem to nie jest tak jeden do jednego, że jesteśmy w stanie te europejskie rynki zapełnić migrantami, którzy do nas przybywają. Może powiem też ciekawą rzecz dla polskiego słuchacza, mianowicie jeżeli chodzi o przybyszy z Ameryki Południowej, oni coraz częściej i coraz chętniej wybierają Polskę tak. jako swoją destynację zarobkową, a zatem ten hiszpański rynek ekonomiczny wcale nie jest już dla migrantów taki atrakcyjny. Pamiętajmy o tym, że w Hiszpanii również mamy bardzo wysoki odsetek robotników sezonowych, co wiąże się oczywiście z charakterystyką gospodarki, a więc turystyka, a więc rolnictwo. W związku z tym na pewno jest to rynek bardzo specyficzny, no ale faktycznie te ręce do pracy są w Hiszpanii bardzo potrzebne no i stąd najprawdopodobniej właśnie taki krok rządu Pedro Sancheza. Oczywiście tutaj też jest mowa o prawach człowieka, o, o tej regularyzacji, ale myślę, że kwestie ekonomiczne są jednymi z kluczowych. Przeciwnicy mówią że to po pierwsze chętnych do tej amnestii, tej legalizacji, uregulowania pobytu może być nawet milion osób, a po drugie będzie jeszcze więcej, bo tego rodzaju regulacje będą przyciągać kolejnych migrantów. Kto jest bardziej przekonujący dla Hiszpanów? Pytam i w ogóle, no i w kontekście jednak takim politycznym w przyszłym roku wybory. Jeżeli chodzi o hiszpańskie partie polityczne, to one charakteryzują się dużo większą stabilnością programów politycznych niż ugrupowania działające na naszym rynku. i jest rzeczą bardzo zaskakującą w Polsce, jeżeli partia przedstawia tylko kandydatów i gra tutaj ich wizerunkami, a nie przedstawia programów. W Hiszpanii wygląda to zupełnie inaczej. Rzeczywiście będziemy widzieli tutaj dwa zupełnie różne podejścia, również do rynku pracy. Trudno jest nam dzisiaj wyrokować, co będzie się działo za rok, przyglądając się tej bardzo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Nie możemy się domyślać, że partia ludowa i partia socjalistyczna będą nie, prezentowały zupełnie odmienne koncepcje dotyczące migrantów. Partia Vox pewnością będzie tutaj partią bardzo mocno antymigrancką, narodową, jeżeli chodzi o pewne poglądy polityczne, no ale nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, jakie będą uwarunkowania w polityce międzynarodowej, które wpłyną ostatecznie na decyzje Hiszpanów. No już sam fakt, że to nie jest wyrok politycznej śmierci wydaje się uderzający. Myślę, że w wielu krajach gdyby rząd coś takiego zaproponował, nie miałby szans na zwycięstwo. A tu jeszcze druga, być może w jakiś sposób przewidywalna postawa ale jednak warto ją przywołać. Rozumiem, że to rozwiązanie popiera Kościół katolicki. Podwołując się tutaj do kwestii humanitarnych, niewątpliwie, być może gdybyśmy rozpatrywali taki temat w kontekście na przykład Polski. Oczywiście dyskusja byłaby zupełnie inna. Mówimy jednak o Hiszpanii, która jest państwem, które ma duży odsetek migrantów i oczywiście nie od wczoraj czy nie od dekady. To jest zupełnie inny format i zupełnie inne przyzwyczajenie do funkcjonowania w społeczeństwie. Wielonarodowościowym i wieloetnicznym. Profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego była Państwa gościnią. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Centrum Świata. Dzwonią Państwo do trójki. Kiedyś byłem w Warszawie na Czarniakowskiej, tam ogłoszenia, między innymi było napisane, żeby nie smukać na dziki. Nie wiem dlaczego czy to dziki przywabia, czy drażni. Ja sam znam takie dziki u mnie w Lublinie. Takie pięć dzików pije piwo, rzucają pety. Tak zastanawiałem się, czy ktoś mógłby ich, no nie aż, nie aż tak, prawda, ale jakimś środkiem usypiającym, a później wywieźć. Zaraz usypiać. Smokać pan próbował? But nothing My problem. Mm -hmm. It's not my problem. Zapraszamy!